Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Michał Rakowicz, czyli Jerry. Możecie mnie znać z bloga Jerry Tales oraz oczywiście konglomeratu podcastowego. A dzisiaj opowiem wam co nieco, a raczej opowiemy wam co nieco na temat komiksu My Little Pony, czyli mój mały kucyk, przyjaźń to magia, który w Polsce wydaje Egmont. Zakładam, że o małych kucykach praktycznie każdy słyszał. Nie ma co się dziwić. Ta zabawka, czy w tej chwili to już można powiedzieć medialna machina od Hasbro, czyli dostawcy takich marek jak Transformers czy chociażby G.I. Joe, ma już swoje lata i niezmiennie od już w zasadzie dziesięcioleci przyciąga nowych fanów. Małe kucyki pojawiły się po raz pierwszy w 1981 roku, co czyni je moimi rówieśniczkami. Na początku były to tylko i wyłącznie zabawki. Zabawki oczywiście serwowane w ramach różnych serii, podserii, zestawów itd., itd. Natomiast bardzo szybko Hasbro zdecydowało się rozszerzyć asortyment właśnie o rzeczy związane z filmami animowanymi i samymi filmami. Pierwszy jako taki odcinek, jeszcze nie serialu, ale, ale takiego filmu animowanego z kucykami, pojawił się już w 1984, czyli no, jak widzicie dosyć szybko od premiery samej zabawki. Niewiele później, bo w 1986 roku zadebiutował... Jak do tej pory pierwszy pełnometrażowy film, czyli My Little Pony The Movie, który spotkał się z na tyle słabym przyjęciem i został na tyle negatywnie oceniony, że jak widzicie filmy pełnometrażowe do tej pory się już nie pojawiły. Pojawił się za to serial animowany, także w tym 1986 roku, który w zasadzie nieprzerwanie trwa po dziś dzień, przy czym nie jest tak, że mamy do czynienia z tą samą produkcją dlatego że My Little Pony zmienia się w czasie, próbując się dostosować do tego, co oczekują nowe pokolenia fanek i fanów, o czym za chwilę. I przez te dziesięciolecia trwania tej produkcji mieliśmy już kilkanaście odsłon. Obecna generacja, jak to mówi się o kucykach często, to My Little Pony Friendship is Magic, czyli Mój Mały Kucyk Przyjaźń to Magia. Serial animowany, który debiutował w październiku 2010 roku i do tej pory w ramach sześciu sezonów wyemitowano już 143 odcinki, zapowiadając już oczywiście sezon kolejny, czyli sezon siódmy. Natomiast o samym serialu nie chciałbym zbyt wiele mówić samodzielnie, dlatego że choć trochę go oglądam, o dlaczego to też o tym za chwilę, to chciałbym się skupić na komiksie. Jakiś czas temu Jakiś czas temu Polast poprosiła o swój komiks, jakby zachorowała na, na komiks, widząc, że tata ma sporo komiksów, no i zdecydowaliśmy się, że być może dobrym pomysłem będzie właśnie My Little Pony, który to bajkę ogląda, którą to bajkę lubi i jak pomyśleliśmy, tak zrobiliśmy. Zakupiłem póki co dwa albumy, które tak jak wspomniałem na początku w naszym pięknym kraju wydaje bodajże od 2015 roku Egmont. Wydano do tej pory sześć wydań zbiorczych, na styczeń bodajże jest zapowiedziane siódme. W oryginale ten komiks pojawił się w 2012 roku w ramach wydawnictwa IDW Publishing, na licencji oczywiście Hasbro. I to był... Ogromny sukces, ogromny sukces komercyjny, dlatego że już na etapie przedsprzedaży osiągnięto prawie 100 tysięcy preorderów, czyli, czyli no wynik budzący naprawdę szacunek. I też w tym, że w 2012 roku Małe Kucyki stały się jedynym komiksem takim spoza tych głównych marek, czyli DC i Marvela, który przebił się do setki najlepiej sprzedających się komiksów. Sam komiks został bardzo ciepło przyjęty i w zasadzie po dziś dzień jest takim ongoingiem, który jest systematycznie wydawany. Doczekaliśmy się 40 numerów tej głównej serii oraz wielu pobocznych komiksów, anuali, jakiś tam Holiday Special, jakichś innych mikroserii czy, czy one-shotów. Natomiast no, jeżeli oczywiście będę recenzował kolejne albumy, bo tego jeszcze nie wiem, no to ja się skupię na pewno na tym, co wydaje właśnie Egmont, czyli na albumach z tej serii głównej. Za scenariusz odpowiada Katie Cook, za rysunki odpowiada Andy Price i to są postaci, które dla mnie są anonimowe, nie będę tego ukrywał, ale też jak spojrzałem sobie na ich Jakieś biografie to wygląda na to, że oni w zasadzie poza właśnie tą konkretną serią no specjalnie jakichś wielkich osiągnięć nie mają. Natomiast Małe Kucyki, tak jak wspomniałem, okazały się sporym sukcesem i będąc po lekturze tego pierwszego tomu ja się w sumie nie dziwię. Dlatego, że od razu powiem, że w mojej ocenie jest to po prostu bardzo porządny, bardzo dobry komiks. Z jednej strony oczywiście opiera się on o serial animowany, czyli mamy tutaj ten sam świat, Equestria, zamieszkane przez kucyki, pegazy i jednorosce. Mamy tutaj tą żelazną szóstkę, czyli Twilight, Sparkle, Applejack, Rainbow Dash, Pinkie Pie, Fluttershy i Rarity i... Śledzimy przygody tejże szóstki, które przeżywają w ramach uniwersum, w ramach miasta Ponywili otaczającego ich świata. Ja wspomniałem, że nie chcę specjalnie mówić o samym serialu osobno, dlatego że pewne rzeczy są Oczywiście wspólne dla serialu i dla komiksu. I od razu chciałbym parę kwestii tutaj trochę zdemitologizować. Dlatego, że małe kucyki są często postrzegane jako taka głupotka, taka popierdółka, kolorowe coś, co jest niegodne uwagi. A według mnie jest to ocena dosyć krzywdząca dla tego serialu i też dla komiksu. Dlatego, że w gruncie rzeczy mój mały kucyk to jest bardzo klasyczna bajka. Mamy sześć postaci, które reprezentują różne postawy, różne charaktery, bardzo różne, dlatego że tutaj mamy kucyka takiego bardziej naukowca, mamy kucyka, który jest bardziej takim uporządkowanym i grzecznym, mamy kucyki takie trochę bardziej szalone i nieobliczalne, skupione na zabawie, mamy kucyki, które się zajmują innymi zwierzętami i tak, dalej, i tak dalej. Czyli pełne, pełne spektrum różnego rodzaju postaw. I po szczególne historie i mówię tutaj oczywiście i o serialu i na tyle, na ile już tutaj się zdążyłem zorientować w komiksie, mają też taki, taką dosyć klasyczną konstrukcję, w tym sensie, że mamy bajkę, która niesie za sobą określony morał. Przy czym też warto wspomnieć, że wydaje mi się, oczywiście w serialu to jest chyba bardziej rozwinięte, no ale też już ma więcej odcinków, ale bardzo często jest to morał, no Gdzieś tam, który powinien działać i powinien trafiać do współczesnego młodego widza. Wystarczy chociażby przywołać odcinek serialu, który ja bardzo dobrze wspominam, w którym jedna z bohaterek Rainbow Dash, czyli taki roztrzepany dosyć kucyk, kojarzący się bardziej z, takim, z taką sportową postawą, odkrywa czytelnictwo. I to był naprawdę bardzo, bardzo dobry odcinek, właśnie poświęcony temu, jak fajne i jak interesujące może być czytanie. I przechodząc do czytania, no to właśnie mamy komiks. Jak wypada komiks? Bo od razu też trzeba zaznaczyć, że serial animowany, mimo że ma oczywiście gdzieś tam jakąś ciągłość, to w dużej mierze można odci jego odcinki oglądać niezależnie. I właśnie ta wersja komiksowa Małych Kucyków jest pomyślana w ten sposób, żeby płynnie wprowadzić nowego czytelnika. Czyli jeżeli ktoś małe kucyki ogląda, tak jak ja, mając chociażby właśnie młodociane potomstwo, no to poczuje się oczywiście jak u siebie w domu, natomiast jeżeli ktoś sięgnie po komiks tak o, żeby chociażby sprawdzić, z czym mamy do czynienia, no to nie powinien się czuć zagubiony, dlatego że naprawdę tutaj scenarzyści zadbali o to, żeby i wszystkie główne postaci, i świat przedstawić szybko, ale przystępnie. I tak jak wspomniałem, ja trochę serialu oglądam, nie jakoś pasjami. Podobnie moja żona nam się podoba, z różnych powodów, o których więcej za chwilę. Natomiast na wstępie chciałbym się podzielić tutaj z wami opinią eksperta na temat komiksu, bo oczywiście komiks, tak jak wspomniałem, zakupiliśmy głównie dla córki. Mój mały kucyk, mój mały kucyk. Tu jest mały chłopca. Kiedy ujrzy go, to będę jak ja. Czułe serce, magiczar. Nasze przyjaźni, wielki dar. Mamy razem żydów, i nie nasze. Razem dzięki namu. Poseł Gomulas, magii niepopuli dziś. Majny z ufony, przyjaźń to magia. Witamy zatem naszego eksperta. Dzień dobry. Dzień dobry. Przypomnij wszystkim, jak masz na imię. Hola. I dzisiaj chcieliśmy porozmawiać trochę o komiksie z kucykami. My Little Pony, przyjaźń to magia. Powiedz wszystkim, ty lubisz w ogóle kucyki? Tak. A oglądasz bajeczkę, tak? Tak. I jakie tam są kucyki w tej bajeczce? jest um, i like, Applejack i, apple, so I A powiedz, który jest taki twój ulubiony kucyk? Pinki, Pinkie Pie? A tak. dlaczego lubisz najbardziej Pinkie Pie? Bo on co, Lubisz takie szalone kucyki, tak? Tak To teraz powiedz tak, bo jak byliśmy razem na dniu Batmana, to pamiętasz chciałaś komiks jakiś, tak? Dostać swój? Tak I co, i dostałaś taki komiks swój? Tak I co to jest za komiks? Um, z kucykami z kucykami, tak? tak? I teraz przeczytaliśmy pierwszy komiks dzisiaj. Zgadza się? Tak. I powiedz... Podobał Ci się ten komiks? Tak. <głos> Jesteś wyjątkowo elokwentna. To opowiedz... O czym był ten komiks? Może wszystkim, żeby się wszyscy dowiedzieli, jaka tam była historia. Małokutki były w klonie, bo, bo ja Krysalis zabrała, a, a te duże e, posły na ratunek. A kim była ta królowa Krystalis? Była taka ciemna i miała a... dziury w rogu. I miała dziury w rogu, tak? tak. A kim ona była? Ona była dobra czy zła? Zła I dlaczego ona porwała te małe kucyki? Bo ona lubi takie ma kucyki małe i duże też Bo ona jest królową podmieńców, tak? I się tak. żywi tymi kucykami małymi, tak? ich energią? Tak. No to powiedz, podobała ci się ta historyjka? Tak I opowiedz, co tam się działo w komiksie I czy udało im się uratować te małe kucyki? Udało a co się tam po drodze działo w tym komiksie? Um, po drodze chciała Chrysalis zabrać małą Twilight Parker. I co jeszcze się działo? Gdzie były kucyki na przykład jak szły do Zamku Złej Królowej? Um, nie wiedziały, którymi schodami iść. Nie wiedziały, którą ich składami w tym zamku, tak? Nie wiedziały gdzie znaleźć królową. I, I... gdzie jeszcze były jak szły y, do królowej krysalis? To gdzie trafiły? Em, trafiły na przykład gdzieś do takich potwor do, pod, do potworów y, i trafiły do kręgu złego i dał balon, i de, y, y, który daje baloniki i potem zjada. Do klauna Pennywise'a, tak? Tak No to dobrze, czyli ogólnie Ci się podobały te przygody kucyków Tak I są, to była podobna historyjka jak jest w tej bajeczce, co oglądasz w tym filmie animowanym? Tak A obrazki Ci się podobały? Przypominały te, które są w filmie? Tak No to powiedz, jakie są te obrazki? Jest obrazek z, em, taki śmieszny z, tak, z tym klangłem. Jest obrazek wielki z zamkiem i jest, jest ta, taki obrazek, który jest najśmieszniejszy i do tego jest, jest wiele obrazków, których nie znam których nie znasz, tak? I tak. co, i umiesz już sama czytać, czy Tata musiał ci czytać te obrazki? Tata musiał mi czytać. Ale już się uczysz? Czy trochę tam umiesz, czy jeszcze nie? Umiesz. Trochę umiesz. No dobrze, to będziesz chciała kolejne odcinki z Tatą czytać tego komiksu? Tak. To co, będziemy częściej nagrywać o kucykach teraz. To dziękuję Ci bardzo Pani Polu. Proszę powiedzieć wszystkim do widzenia. Do widzenia. No to na razie, cześć. Jak mogliście słyszeć, mojemu ekspertowi komiks się podobał i ja chciałbym wyłożyć w tej chwili rzeczy dobre i rzeczy nieco słabsze w tym komiksie, żeby go dosyć konkretnie już Wam ocenić. To, co jest dla, w, według mnie super i to, co się super udało, to jest przeniesienie serialu na karty komiksu. To wypada autentycznie bardzo dobrze. Pola jak tylko otworzyła karty komiksu, od razu była w stanie rozpoznać wszystkie postaci, wiedziała kto jest kim, jakie tutaj pełni funkcje, mogła się wkręcić od razu w fabułę i śledziła ją z zainteresowaniem. To co jest siłą komiksu i to co jest też siłą według mnie serialu animowanego i to co stoi za tym takim trochę pogardzanym fenomenem kucyków, na przykład pośród trochę starszych widzów i czytelników, to jest to, że to jest produkcja już robiona w takim nowoczesnym stylu. Czyli to jest animacja i komiks, który z jednej strony może czytać dziecko, ale z drugiej strony on jest nafaszerowany rzeczami, które raczej wychwyci tylko i wyłącznie dorosły. Dziecko pewnych rzeczy po prostu tutaj nie będzie w stanie złapać, mówiąc kolokwialnie. A jest to związane z tym, że mamy tutaj żarty oparte na przykład na jakichś grach słownych, mamy tutaj żarty w oparciu o jakieś tam... Bardziej rozbudowane sekwencje, nie wiem, czasem jakieś slapstickowe, czasem rozpisane po prostu na, na jakąś dłuższą sekwencję z jakąś określoną płętą. Czasem mamy tutaj, tak jak chociażby właśnie w tym komiksie, jakieś nawiązania graficzne, jak w, jak w przypadku tego pierwszego tomu, nie, pojawia się sekwencja, w której ni z nizowego kucyki spotykają na swojej drodze postaci z różnych znanych horrorów, i to jest kadr, który spowodował, że mi się po prostu gęba, mówiąc kolokwialnie, uśmiechnęła od ucha do ucha, no bo nie spodziewałem się zobaczyć w małych kucykach odniesienia do martwego zła i Miego. A oczywiście yy, młoda nie do końca to wychwyciła. Zresztą yy, to, w, to w, jak mogliście usłyszeć w stawce, yy, nie, troszeczkę yy, ona mówiła niewyraźnie, ale to, co na niej, na niej tak wywarło silne wrażenie, to był właśnie na przykład Pennywise, o którym ja jej od razu co nieco opowiedziałem jako o takiej negatywnej postaci 100. także już wie, że klaunów musi się wystrzegać. I to jest rzecz fajna, natomiast to jest w mojej ocenie też pewna słabość tego komiksu dla takiego małego dziecka. O ile serial animowany młoda chłonie i jej się podobają te odcinki i w serialu animowanym to wypada jakoś tak płynniej. W tym sensie, że przez to, że tu mamy do czynienia jakby z obrazem, z serialem animowanym, to łatwiej pewne rzeczy wchodzą i my siedząc i oglądając na przykład z nią się możemy dobrze bawić, ona też więcej rzeczy wychwytuje. W komiksie dla takiego małego dziecka jest ten problem, że jednak otwieramy komiks, mamy kilka kadrów obok siebie, ja muszę jej przeczytać poszczególne te dymki, a ona już widzi, co będzie dalej i zaczyna się takie niespokojne patrzenie i od razu, o tata, zobacz, tutaj Rainbow Dash i zobacz, co ona tutaj robi, a tutaj jest zamek, a tu mają schody i tak dalej, i tak dalej. Z tego względu wydaje mi się, że komiksowe kucyki to jest rzecz... Bardzo godna polecenia, ale dla dziecka nieco starszego, które będzie więcej w stanie wychwycić, które będzie mogło samo czytać albo na przykład będzie mogło czytać z rodzicem, ale które będzie łatwiej się skupiało na tym fragmencie komiksu, który akurat śledzimy i dla takiego dziecka to jest naprawdę rzecz bardzo przyjemna. Bo komiks jest rysowany ładnie, kadrowany ładnie pomysłowo, jest bardzo dynamiczny, jest dużo sekwencji jakichś akcji, jakichś walk, ucieczek itd., itd. jak to w małych kucykach często bywa. I to, I to jest zrobione bardzo dobrze tutaj. Nigdy nie ma czegoś takiego jak w niektórych komiksach. Ja narzekam, że w sekwencjach bardziej dynamicznych już nie, nie widać co się dzieje. Kucyki są bardzo ekspresyjne i to też zostało ładnie tutaj w, na, na kartach komiksu przedstawione. Czyli ogólnie, według mnie, jest to rzecz fajna. Do tego historia, podobnie jak właśnie w serialu, jest historią z morałem, ładnie rozpisaną bajką. Trochę sobie prywatnie z chłopakami tutaj gadaliśmy na temat kucyków i Mando ma nieco odmienne zdanie na temat tego serialu. Jego wkurza to, że on jest taki krzykliwy że te kucyki właśnie ciągle z kimś walczą, ciągle się awanturują, krzyczą i biegają. I faktycznie to coś w tym jest, natomiast... W mojej ocenie to po prostu jest bajka, która jest nieodpowiednia pewnie dla takich najmłodszych zupełnie dzieci, ale właśnie już dla takich nieco starszych i dla młodzieży to jest, to jest po prostu fajna historia, dlatego że to takie rozwrzeszczenie, te, taka mimika nadekspresyjna dalej. To nie jest rzecz, która tutaj w moim w, według mnie rzutuje negatywnie na ten komiks czy na serię, dlatego że to są takie w gruncie rzeczy mocno klasyczne zagrywki. Jeżeli sobie przy, przypomnicie bajki, jakie my żeśmy oglądali, no to umówmy się, że kreskówki pokroju, nie wiem, Himena albo jakiś tam różnego rodzaju innych kreskówek z naszej młodości, to jeżeli oczywiście nie odwołujemy się do już takich klasyków jak na przykład, nie wiem, Reksio, no to one bardzo często też były pełne przemocy różnego rodzaju, nie wiem, weźmy chociażby przecież serię z Królikiem Baxem i Kaczorem Duffy, na których ja się wychowałem, gdzie po prostu przemoc różnego rodzaju jest na porządku dziennym. I, I dlatego właśnie uważam, że to nie jest coś, co negatywnie obciąża ten konkretny serial animowany, dlatego, że on w gruncie rzeczy jest właśnie bardzo, bardzo klasyczną opowieścią, gdzie zawsze, nawet jeżeli dzieje się coś złego, to mamy morał, mamy jakąś puentę, mamy wyjaśnione, dlaczego to jest złe i dlaczego na przykład tak nie wolno postępować i to jest fajne, bo ja widzę po swojej młodej, że, że ona też tego rodzaju wiedzę, mówiąc kolokwialnie, sobie przyswaja, chętnie po te kolejne odcinki sięga, a patrząc i mając też przegląd i pogląd na to, jakie współcześnie kreskówki są serwowane, no to ja osobiście uważam, że właśnie dla takiego nieco starszego dziecka to jest kreskówka bardzo, bardzo udana i właśnie też na tle wielu innych bardzo stonowana. Kończąc zatem pomału ten przydługawy podcast, Aż sam się dziwię, że tak się bardzo rozgadałem. Ja się trochę po zapoznaniu z serialem i po zapoznaniu z komiksem przestałem się dziwić fenomenowi tej marki, dlatego że to jest po prostu produkcja udana. Ja polecam od siebie serial, polecam komiks, myślę, że może jeszcze temat powrócić, kiedy zabierzemy się za kolejne tomy. Wam, jeżeli szukacie komiksu czy właśnie serialu animowanego dla swoich pociech, myślę, że śmiało mogę go polecić. Śmiało mogę też polecić go tym, którzy na kucyki, w które wyskakują w tej chwili zewsząd, mają alergię i pokutuje w ich głowach tylko przeświadczenie, że to jest coś niefajnego, żeby sobie sprawdzili na przykład jakiś tam jeden, drugi odcinek, bo to jest po prostu bardzo przyjemna rozrywka dla dzieci i tyle. Dziękuję wam wszystkim za uwagę i do usłyszenia w następnym podcaście. Cześć. You